Już blisko. Już blisko. Tak, się. Nie dostaniecie mnie! ojcom założycielom za czystkę. Niech Bóg strzeże odrodzony naród amerykański i słuchaczy kombinatu. Witamy w audycji o filmie Noc Oczyszczenia. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki. Jak już wiecie, dzisiaj zajmiemy się filmem The Perch Czystka. Czystka, lub też jak mówi alternatywny tytuł Noc Oczyszczenia, to film, którego akcja rozgrywa się w USA w niedalekiej przyszłości. Dokładnie rzecz ujmując, 21 marca 2022 roku i opowiadałem historię rodziny Konorów. Pan domu... James Connor jest całkiem dobrze sytuowanym amerykańskim obywatelem, który dorobił się na systemach antywłamaniowych, systemach ochronnych, systemach bezpieczeństwa montowanych w domach i dorobił się w związku z właśnie z tytułową czystką, która to jest dozwolonym prawnie przez nowy rząd amerykański, dozwolonym prawnie 12-godzinnym okresem w czasie którego można dokonywać wszystkich przestępstw. Tak, dosłownie wszystkich. Można gwałcić, rabować, okradać, mordować, no wszystko można robić. I jak do tego doszło, że coś takiego jest legalne? Otóż w Stanach doszło do pewnego przewrotu. Do władzy doszli tak zwani nowi ojcowie założyciele i wprowadzili tę czystkę i okazało się, że to działa, takie jednorazowe, jednorazowa, raz do roku możliwość wypuszczenia z siebie bestii, ulżenia swoim potrzebom od reagowania jakiegoś stresu, sprawiła, przynajmniej tak się mówi, że spada przestępczość, wzrasta dobrobyt i że ogólnie ludziom żyje się lepiej. Przy czym istnieje także taka teoria, że tu wcale nie chodzi o to, że to w jakiś sposób pomaga, tak naprawdę sprawia, że ludzie są mniej agresywni, i są po prostu lepszymi ludźmi, tylko no co tu ukrywać, w czasie takiej nocy działa prawo dżungli, giną wszyscy słabi, biedni, chorzy, niepełnosprawni, gangsterzy wybijają się nawzajem i tym sposobem po prostu pozbywamy się takich powiedzmy niezbyt mile widzianych osób w społeczeństwie. Ale abstrahując od tego, to jest tylko kontekst. Wróćmy może do rodziny konarów Rodzina Connorów składa się z czterech osób. Pan domu, James, ma swoją żonę Sarę i dwójkę dzieci, Charlie'ego i Zoe. Nasz pan domu, James, przyjeżdża sobie po pracy w noc czystki do domu, odkrywuje system bezpieczeństwa, we wszystkich oknach i drzwiach zasuwają się stadowe osłony, no i potem cała rodzina gdyby, wraca do swoich codziennych obowiązków. Są bezpieczni, chcą przeczekać ten okres i tyle. W tym jednak dzieje się oczywiście coś niespodziewanego. Na posesji, to właściwie tuż obok posesji, pojawia się czarnoskóry zraniony, krwawiący mężczyzna, który prosi o pomoc. Krzyczy po prostu na całe osiedle, na zasadzie ratunku, niech ktoś pomoże, zaraz mnie dopadną, błagam, otwórzcie. I tak się akurat złożyło, że Charlie zauważył to i pod wpływem emocji otworzył. Dom, po prostu dezaktywował system ochrony. Nim ojciec zdążył zareagować, mężczyzna pojawił się w domu. Potem w wyniku pewnego niespodziewanego, nie do końca przemyślanego i logicznego zdarzenia, ale o tym później, ten czarny mężczyzna po prostu zniknął z pola widzenia domowników i tak naprawdę nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo czy, nie jest, czy jest niebezpieczny czy nie. Więc rodzina ma troszkę przekichane, a do tego pod domem chwilę później pojawia się dość pokaźna grupa, że tak powiem młodych, gniewnych. Młodych, takich eleganckich, zadbanych ludzi z dobrych domów, którzy na tę jedną noc odsłonili swoje drogie oblicze i okazali się być naprawdę no, porządnie szurniętymi psychopatami. I teraz mamy na głowie właśnie z jednej strony tego czarnoskiego mężczyznę, z drugiej strony tych psychopatów. Do tego w domu też stała się jedna nieciekawa rzecz, która trochę rozbiła nasze rodzinne grono i właśnie w tym miejscu zaczyna się taka właściwa akcja i z minuty na minutę jest coraz ciekawiej. Więcej szczegółów na razie zdradzać nie będę, bo to byłyby spoilery. Może tak po kolei skomentuję różne aspekty tego filmu. Osobą za niego odpowiedzialną jest James de Monaco. Na liście filmów tego reżysera Znajdziemy m.in. Negocjatora z Samuelem L. Jacksonem i Kevinem Spaceyem oraz Zev Kerfi z 2006 roku. I trzeba przyznać, że pan De Monaco spisał się całkiem nieźle. Film ogląda się przyjemnie. Ogólnie cała oś fabuły dzieli się na takie, w moim odczuciu, cztery części. Pierwsza to jest to wprowadzenie kontekstu tak mniej więcej do momentu, gdy Czarnoskóry nieznajomy pojawia się w domu Druga część Tak mniej więcej Do momentu, w którym trzeba się zdecydować Co robimy Tak, bo nasi psychopaci domagają się Odzyskania czarnoskórego Na którego to zapolowali I Pan najpierw musi oczywiście spróbować złapać Nieznajomego I potem musi podjąć decyzję Czy jeżeli go złapie, to czy go obyda na pewno śmierć, czy może jednak nie. I potem kolejne dwie części są podzielone już takim dość dużym zwrotem fabularnym. I o ile ta pierwsza, znaczy ta pierwsza jest fajna, jeżeli nie oglądaliśmy trailer, Bo wtedy trzyma w napięciu, nie wiemy za bardzo co się dzieje i wczuwamy się w to wszystko. Jeżeli oglądaliśmy trailer to wiemy mniej więcej co nastąpi w drugiej części też, więc ta pierwsza część troszkę się może dłużyć. I w pierwszej drugiej części jest jeszcze trochę nielogiczności, takich nie do końca sensownych zachowań bohaterów, szybkich zmian decyzji, ale to da się wybaczyć. To nie jest takie typowe, nie wiem, rozdzielanie się dzieciaków w ramach Teen Slashera w lesie, tylko raczej scenarzyści nie do końca dobrze rozpisali pewne dialogi. Nie we wszystko da się tak od razu ubiegać, ale to też nie wybija tak mocno, nie rozprasza tak mocno aby na przykład film przestał się nagle podobać przez takie rzeczy. Za to właśnie ta trzecia i czwarta część, no, za to należą się brawa Panu Demonako. Tutaj wszystko trzyma się tej przysłowiowej kupy, a do tego mamy naprawdę wiele zwrotów akcji, to ciekawych zwrotów akcji, które naprawdę sprawiają, że otwieramy usta i ze zdziwieniem oglądamy. Tak co? What the fuck? W ogóle, wow. Mnie to się bardzo podobało. Obraz, montaż ogólnie i praca kamery również są przemyślane i służy to wszystko filmowi. Mamy takie dość dynamiczne, szybkie cięcia w wielu scenach. Mamy też takie całkiem specyficzne kadrowanie. Został chociażby wykorzystany ten system ochrony, więc często obserwujemy, znaczy nie często, ale w kilku scenach obserwujemy akcje przez kamery, które po prostu mają monitorować teren. Bardzo fajna sprawa. Do tego charakteryzacja również jest super, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych młodych, gniewnych, ponieważ po pierwsze właśnie łączą tę taką powiedzmy, elegancję, są tacy ułożeni, przystojni, młodzi, widać, że wykształceni wyrażają się też w taki, zwłaszcza szef grupy, o którym jeszcze troszkę więcej za chwilkę, wyraża się w taki specyficzny sposób, Wydaje się być takim naprawdę chłopakiem z porządnego domu i to porządnym chłopakiem, a po chwili no wiemy. Możemy sobie się domyśleć, co się dzieje. Świetnie to wypadło i właśnie chociażby ten nasz główny antagonista jest ubrany nawet coś a la mundurek jakiś oksfordzki czy coś takiego, taki uniwersytecki. Ma ładnie ułożone włosy. Jest ogólnie taki no jak wyszedł na, nie wiem, pokaz mody, odebranie dyplomu na uczelni czy coś takiego, a nie na nocną rzeź po prostu. Muzyka niestety, muzyki prawie nie ma. Na cały film przypadają bodajże cztery utwory, w tym jeden dość specyficzny dopiero na napisach końcowych. No z muzyką jest słabo, za to aktorstwo jest całkiem okej, okay, przy czym w rolę Jamesa wcielił się Ethan Hawke. Ethan Hawke'a nikomu przedstawiać nie trzeba. Ostatnio grał między innymi w filmie Sinister, którego zresztą producenci wzięli się też za czystkę. Grał jeszcze w Daybreakers, Świt, w remake'u Ataku na postawionek XIII, w wielu filmach, tak znamy go. Ethan Hawke gra, gra całkiem nieźle. Niestety jego rola nie została napisana perfekcyjnie, w pewnym momencie trochę zbyt szybko zmienia się jego charakter, jego podejście do całej sprawy, ale on to nie jego wina, tak? Nie możemy powiedzieć, że to on źle tylko tak została ta rola napisana. I niestety właśnie rolę pozostałej trójki z rodziny, czyli Lenny Hedy, która wcieliła się w Sarę, Maxa Burkholdera, który wcielił się w Charlie'ego i Adelaide Kane, która grała Zoe. Niestety o nie za bardzo mogli się popisać. Ogólnie role kobiece schodzą trochę na drugi plan, bo nasze panie, jedna troszkę się błąka po domu, tak się w nim chowa, ucieka i zachowuje się taka w sodalnie, druga też tak się trochę miota, niestety. Syn, syn jest takim trochę gikiem i zostaje mu poświęcone trochę więcej czasu i też przestrzeni jak gdyby na ekranie może się chyba bardziej wykazać, ale ogólnie te role też zostały tak sobie napisane. Na uwagę zasługuje za to Edwin Hodge, który wcielił się w czarnoskórego nieznajomego. Facet jest raczej nieznany. Gdy sprawdziłem jego filmografię okazało się, że na przykład grał przyjaciela syna Zeusa w Szklanej Pułapce 3. Wiecie, na początku w tej scenie w tej dzielnicy czarnoskórych do Zeusa przychodzi jego syn z kolegą do tego sklepu ich. To ten kolega to właśnie ten czarnoskóry nieznajomy. I Edwin Hodge zagrał naprawdę świetnie, co widać, bo jego postać znajduje się w różnych sytuacjach w filmie. Czasem jest ofiarą, czasem jest też także myśliwym, czasem jest czymś pomiędzy, czasem jest jak gdyby już skazany na śmierć i w każdej z tych scen gra trochę inaczej, jak gdyby naprawdę stara się oddawać uczucia, które ten mężczyzna czułby w tej sytuacji, ale i tak największe brawa należą się mężczyźnie, który wcielił się w tego naszego głównego młodego gniewnego, jak to podaje IMDb czy film Web, wcielił się w uprzejmego nieznajomego, a mam tu na myśli Rysa Wakefielda. Są drogą nazwisko Wakefield, nazwisko seryjnego mordercy z Wyspy Harpera, Rys Wakefield zagrał naprawdę biaworowo. wcielił się w rolę tego lidera grupy tych młodych zabijaków i naprawdę, tak jak mówię, widzimy w nim takiego studenciaka, yy, no powtórzę się, no ułożonego, tak przystojnego, uśmiechniętego, spokojnego, który chociażby w jednej scenie z naprawdę błahego powodu zabija swojego kumpla, i to zabija go tak szybko, tak niespodziewanie, że jesteśmy w szoku, tak samo jak bohater, który to obserwuje. I jeszcze do tego wszystkie dialogi, wszystko co mówi ten facet, wszystko co mówi Wakefield, no wydaje się naprawdę takie przerażające, bo no tak jak mówię, mężczyzna, któremu którym z jednej strony chętnie byśmy usiedli przy, nie wiem, przy piwie i porozmawiali o o czymkolwiek, nie wiem, o polityce, o literaturze, a z drugiej strony facet, który jest zupełnie nie zrównoważony. Tutaj może jakiś cytat dźwiękowy z naszego uprzejmego, nieznajomego? Here's the plan, Sandens. You have until our provisions arrive, provisions which will help us break into your elegant home. If you don't... <laughs> If you don't deliver him by the aforementioned time, we'll release the beast on him. And on you and um we can enter any home we want and we will want don't force us to hurt you we don't want to kill our own please just let us purge okay <laughs> film od news o omne success Budżet tego filmu to 3 miliony dolarów, a już w weekend otwarcia zarobił w USA 34 miliony, więc praktycznie od razu zapowiedziano sequel. Zapowiedziano go wstępnie na 20 czerwca tego roku i ja tam się cieszę. Czy oceniam film pozytywnie? Tak, wręcz bardzo pozytywnie i nie zgadzam się za bardzo z krytyką w sieci. Ogólnie recenzenci skrytykowali film za to, że nie wykorzystuje potencjału. A tacy bardziej randomowi komentatorzy stwierdzili, że film jest albo zbyt brutalny, albo że pomysł czystki jest zbyt absurdalny. I teraz po kolei. No i zanim film świetnie wykorzystuje potencjał i ogólnie motyw czystki. Widzimy to chociażby w tym, że przedstawia ją wieloznacznie. Czystka to nie jest tylko umożliwienie właśnie tej nocnej rzezi ale taki motyw prawdziwego zdarzenia, który jest cały czas w filmie, cały czas przewija się w dialogach i dowiadujemy się właśnie, że z jednej strony to może być taki rytuał dla mieszkańców USA, który pozwala odreagować ten stres, te instynkty, te żądze, a z drugiej strony, że to jest też zabieg taki trochę ekonomiczny, polityczny, i że po prostu w ten sposób pozbywamy się słabych, niepotrzebnych, biednych, chorych i tak dalej, Więc moim zdaniem ten motyw został dobrze wykorzystany, co więcej postarano się o wprowadzenie takich aspektów moralnych. E Czystka na pewno nie moralizuje tak typowo, to nie jest tak, że jakoś się ten film wywyższa, staje się patetyczny i tak dalej. Nie, nie, broń Boże i bardzo dobrze, bo wtedy zapewne stałby się absurdalny lub śmieszny. Tutaj jest inaczej, ale jednak pojawiają się aspekty pewnych wyborów etycznych, moralnych. Chociażby nasz główny bohater James musi wybierać, czy zatrzymać tego mężczyznę w domu, czy nie ogólnie, czy mu zaufać, czy nie. Najpierw go musi jeszcze złapać, potem czy wypuścić go. Jesteś powinien chronić swoją rodzinę, bo dlaczego oni niewinni ludzie mieliby się stać ofiarą tych psychopatów, ale z drugiej strony stoi przed wyborem, czy oddać tego, w że też niewinnego człowieka w ręce tych psychopatów. I nawet gdy już tamci wkraczają ogólnie takie nagłe przejście do zabijania, no to nie jest prosta sprawa. Jeszcze jego syn porusza też tę kwestię, dlaczego oni biorą udziału w czystce. Tak samo nasz czarnoskóry nieznajomy z jednej strony czy ratować swoje życie i ryzykować życie innej osoby, czy nie. Później, gdy wkracza do domu, też y, musi stoczyć małe starcie z naszymi bohaterami. Ogólnie cały czas stoimy różnymi wybagami moralnymi. Jeszcze potem dochodzi pewien twist bulagny. I to jest bardzo fajna rzecz. Jedyne, co mi się w tym nie podoba, to to, że wszyscy źli to tacy fanatycy. To ludzie, którzy wierzą, że czystka jest jakimś rytuałem, który naprawdę oczyści ich duszę. I brakowało mi kogoś, kto by zabijał po prostu dlatego, że czerpię z tego zwyczajnie radość. Dlatego, że jest zwyczajnym psychopatą. I nie potrzebuje do tego jakiejś otoczki takiej religijnej czy czegoś w tym stylu. Drugi kontrargument. Czy film jest zbyt brutalny, perwersyjny? No moim zdaniem na pewno nie. Okej, okay, opowiadamy o nocy, w czasie której można zmordować bez ograniczeń i to legalnie. Więc wiadomo, że krew się leje, ale nie ma jej tutaj Zbyt wiele. Każda scena przemocy jest uzasadniona fabulagnie. To nie jest tak, że widzimy właśnie tę rzeź jak gdyby w mieście, że ludzie mordują się zupełnie szpadkowo. Nie, tutaj mamy po prostu ten konkretny wycinek rzeczywistości i jeżeli ktoś ginie, to dlatego, że w tym kontekście ma to sens, tak? I to pcha fabułę do przodu. I trzecia sprawa, czy noc rzezi jako motyw ma sens? Po pierwsze mówimy o fikcji filmowej, więc przepraszam, ale wszystko ma sens. Kiedy wierzymy w inwazję zombie, w, nie wiem, w świecące wampiry i tego typu rzeczy, to dlaczego mamy nie uwierzyć, że czystka może zostać prowadzona przez rząd amerykański? A poza tym tak naprawdę to ma trochę sensu, bo zakładając, że naprawdę biedni, bezdomni, chorzy straciliby życie to jednak ten poziom dobrobytu w statystykach rzeczywiście by się poprawił. Bezrobocie by na pewno spadło i tak dalej, i tak dalej. Do tego przestępcy powybijaliby się nawzajem, starając się korzystać z okazji i po prostu wiedzą, że nie będą odpowiadali za morderstwo tej konkretnej nocy. Na pewno wiele osób straciłoby życie, jeżeli chodzi o przestępców. A poza tym, nie wiem na ile to jest prawda, bo to historia z drugiej ręki, ale Słyszałem z takiego w miarę zaufanego źródła historię o mężczyźnie, który jest alkoholikiem i raz w roku wyjeżdża gdzieś na jakąś działkę, upija się do nieprzytomności, a przez resztę roku nie pije, więc może i coś takiego może funkcjonować, jeżeli chodzi o jakieś nałogi, nie wiem, jakiś aspekt takie psychologiczne, nie wiem. W każdym razie, no kochani, zawieszenie niewiary nie boli, i nie ma sensu doszukiwać się problemów w założeniach fabularnych każdego filmu teraz. To tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi dla osób, które nie oglądały tego filmu. Film ma stosunkowo niskie oceny, bo tylko... znaczy niskie, nie niskie. 5,6 na Filmwebie, 5,5 na IMDb. Ja mu daję taką całkiem mocną siódemkę. Mnie film się podobał, zaskoczył mnie. Twisty fabularne były świetne, dlatego Ciebie polecam wszystkim, którzy nie oglądali filmu, dziękuję za uwagę na dzisiaj, żem jego seansu, a tych, którzy oglądali, zapraszam jeszcze na krótką sferę spoilerową. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the Siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Witam w strefie spojanowej. Teraz mogę w końcu poruszyć kilka bardziej szczegółowych kwestii, które podobały mi się lub nie. Może zacznę od minusów. Nie podobało mi się praktycznie wszystko, co jest związane z córką naszej bohaterów, ponieważ po pierwsze jej rola była napisana beznadziejnie, a po drugie wszystkie wątki krążące wokół niej też wypadły tak moim zdaniem dosyć słabo. Jeżeli już ktoś mógłby się Miałby się czepiać czegoś w tym filmie, to myślę, że właśnie tych pewnych nielogiczności w fabule, w tym kontekście. Co mam na myśli? Już wyjaśniam. Po kolei, chociażby wątek chłopaka, naszej drogi Zoe. Wychodzę z założenia, że scenarzysta chciał nam przekazać, że chłopak Zoe włamał się do mieszkania w noc czystki i wniósł ze sobą pistolet prawdopodobnie na ślepaki, bo jego wystrzały nie zrobiły żadnych dziur w podłodze czy w ścianach. Że już nie wspomnę o tym, że nie zraniło Jamesa. Zakładam, że chłopak chciał po prostu pokazać, że widzisz, jest noc czystki, mógłbym cię zrobić, jestem w twoim domu, jeszcze mam broń, pozwolisz mi chodzić ze swoją córką czy nie. To ja jestem samcem Alfa, a tu nagle się okazało, że James też miał broń i zastrzelił chłopaka. <grym znać się wioski> po prostu trochę dziwnie to wyszło, pomijając fakt, że wprowadzili nową postać i zabili ją tam 5 minut później, to po prostu moim zdaniem było to niepotrzebne. Chociaż zakładam też, że pewnie chodziło o to, by w jakiś sposób potem rozdzielić rodzinę, sprawić, by córka trochę się pobłąkała po mieszkaniu i by czarnoskóry nieznajomy mógł uciec. Okej, okay, ale jednak mogli to zrobić trochę inaczej. Ta nieszczęsna Zoe. Pobiegła na górę, potem znowu gdzieś indziej, w ogóle tak biega, krąży. Troszkę dziwne było to zachowanie, biorąc pod uwagę wydarzenia w domu i na zewnątrz. Tak samo jej matka, gdy w końcu kobiety się spotkały. Zamiast ją jakoś, nie wiem, przytrzymać, nawet związać, kurczę, jakiś nieznajomy krąży po domu. Banda psychopatów stoi pod domem, a ona tak po prostu pozwalała odejść swojej córce. I swoją drogą poszukiwania córki, ja rozumiem, że ten dom jest ogromny, ale na Boga, czy naprawdę jest aż tak wielki, że nie mogli znaleźć tej córki, która zresztą krążyła w tem i we No nie wydaje mi się. To, co za to było bardzo fajne, w pierwszej części filmu to po pierwsze taki trochę nerdowski syn z tą swoją lalką na czołgu z zamontowaną kamerą. Fajny rekwizyt, oryginalny, ciekawie wprowadzony w fabułę. Nie tylko jako jakaś zabawka, ale jednak mający jakiś sens w całym filmie. Fajnie to rozegrali z tym, że Czarnoskóry początkowo wydaje się być też zagrożeniem dla rodziny. Niestety trailer pokazuje nam, że nie do końca tak jest, dlatego trochę psuje napięcie, znaczy psuje odbiór filmu w tej pierwszej części, jeżeli ktoś go zna, ale sam zamysł był moim zdaniem bardzo udany. O tym już wspominałem, ale podobała mi się gra aktorska, czarnowskiego nieznajomego. Bardzo podobała mi się ta chwila przemiany, gdy nagle powiedział do Jamesa, do Itana ocal dzieci, wyprowadź mnie. Tak naprawdę w momencie, gdy znowu stał się taką ofiarą tym razem rodziny, jednak nie myślał o sobie, tylko o innych i to tak o dziwo całkiem naturalnie, wiarygodnie wypadło. Tak samo ta zmiana myślenia właśnie Jamesa została wprowadzona za szybko. Moim zdaniem James powinien jednak mieć jakieś wątpliwości, Tak, co zrobić, czy wydać tego mężczyznę na pastwę tym bestią, czy jednak próbować walczyć, kombinować, nie wiem, zadzwonić po kogoś. Tutaj to wszystko zostało przeprowadzone strasznie szybko i to było średnio udane. Za to bardzo podobało mi się na przykład to, gdy James podchodzi do Sary, do swojej żony i mówi wprost. Jeżeli będą chcieli, wejdą do naszego mieszkania. Zrobimy czego chcą, bo tak mogą tu wejść. To było wręcz nietypowe dla filmu grozy, że bohater zdaje sobie sprawę z zagrożenia i z tego, że przeciwnik jest silniejszy, że trzeba coś zrobić. To to należy się plus i druga część była już bardziej logiczna i zaskakująca tak naprawdę nie wiem jak wy ale ja dałem się złapać na praktycznie każdy twist, po pierwsze zdziwiło mnie bardzo to, że Pan Domu zginął już po godzinie filmu, to też jest coś raczej rzadko spotykanego w kinie, że główny bohater ginie tak szybko i to jeszcze w taki sposób, ogólnie cała ta scena walki w domu, w tym pokoju rozrywki wypadła świetnie gdy psychopaci, którzy zresztą też byli świetnie ucharakteryzowani, te maski, te stroje, te szybkie cięcia, dynamiczny montaż, nie wiem, gdy ta parka chociażby, dziewczyna, siedząca chłopakowi na barana, trzymająca siekierę i te ich uśmiechy, śmiechy, to było tak chore, tak surrealistyczne, że naprawdę szokowało. Ten nieznajomy, który wychyla się przez okno, gdy Sara krąży po mieszkaniu, z bronią naprawdę było czuć jednak ten klimat, to zagrożenie. Później ta scena walki, która moim zdaniem była bardzo udana, i to starcie z tym sympatycznym, miłym, nieznajomym, który jest tak naprawdę fanatykiem i psychopatą. Tutaj ten fanatyzm bardzo mi się podobał. Właśnie to podziękowanie. Tak, Dziękuję za Waszą ofiarę. Niech Bóg strzeże odrodzony naród amerykański. Pańska dusza jest oczyszczona. Dziękuję za niezapomnianą czystkę. Please just let us purge. Znaczy ja to mówię tak teraz od siebie głosem, swoim głosem. Gdy mówi to nasz główny zły, to brzmi to. Tak wow, naprawdę świetnie. I potem ten wielki twist, gdy sąsiedzi wkraczają na arenę. No, tego się nie spodziewałem, jakby nie patrzeć. W ogóle w pierwszej chwili nie wiemy kto to jest, tak? Więc najpierw zdziwienie kurczę, wpada jakaś druga grupa do domu. I pierwsza moja myśl była taka, że to są jednak ludzie, którzy mordują tych morderców w noc czystki. Tak potem nagle się okaże, że to, są, że to sąsiedzi drugie zdziwienie. Potem, gdy słyszymy nie dziękuj, jesteście teraz nasi i okazuje się, że sąsiedzi chcą zamordować naszych bohaterów. Trzecie zdziwienie. Potem, gdy czarnoskóry ich ratuje, czwarte zdziwienie, a potem jeszcze epicka scena przy stole, gdy sąsiadka sięga po szodgana, a Sara w tym momencie wali z całej siły kolbą w twarz i krzyczy coś na zasadzie, mówiłam ci Koniec przemocy! Dosyć przemocy na dzisiaj! Czy jeszcze nie rozumiesz? I po prostu widać, że ta kobieta jest cała wykrwi, a Sara no po prostu jest kłębkiem nerwów. Świetnie to wypadło. I właśnie to jest też taka całkiem mocna końcówka, a następnie już tylko komunikat ten rządowy o zakończeniu czystki. Też fajna rama fabularna, tak? Początek wszystkich, koniec wszystkich. Jak dla mnie super. I czekam na sequel. Przyjmując, nie czytałem też za wiele na ten temat i nie wiem, czy są już jakieś wycieki na temat fabuły. Chyba nawet nie chcę wiedzieć. Poczekam na film, ewentualnie już przed premierą. Troszkę się doinformuję. A na chwilę obecną, tak jak mówię, czekam na sequel. Liczę na to, że będzie tak samo dobry jak pierwsza czystka. A na teraz żegnam się z Wami. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Nie. Nie. Nie. Can you take me home?